Albowiem anioł czasu pewnego stępował w sadzawkę i poruszał wodę, a tak kto pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąbykolwiek chorobą zdjęty był. A był tam niektóry człowiek trzydzieści i ośm lat chorobą złożony. Tego, gdy Jezus ujrzał leżącego, a poznawszy, że już przez długi czas chorował, rzekł mu, chcesz być zdrów?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 Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu Otoś się stał zdrowym. Nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło. A odszedłszy on człowiek, powiedział Żydom, iż to był Jezus, który go uzdrowił. A przetoż Żydowie prześladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, że to uczynił w sabat. A Jezus im odpowiedział Ojciec mój aż dotąd pracuje i ja pracuję. Dlatego tym więcej szukali żydowie jakoby go zabili nie tylko iż gwałcił sabat, ale że i ojca swego powiadał być bogiem czyniąc się równym Bogu. Odpowiedział wtedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam